Witajcie w Trzech Muszkieterów, podcast ASMR. Będziemy mówić no. dla was cicho, a o rzeczach, o które was nie interesują. Albo może są choć trochę ciekawe? Dowiedzmy się. No, nie, nie. może trochę. No i wszystkim witajcie, witamy was, yy, przynajmniej ja was witam na podcaście yy, Czej, muszkieterowie podcast. Odcinek jedenasty. Was. Zbliżamy się do tej niebezpiecznej granicy, gdzie będziemy więcej ka... odcinków niż oglądający. Was, Kamilu, Oskarze. Witam was, chule. Cześć. Który to odcinek? Jedenasty. Jeden... Okej, okay. dobra. No nie pamiętasz wielkiego jubileuszu? A, no tak, faktycznie, dziesiąty odcinek. Jak mogłem zapomnieć? To było w październiku. Widzisz jaki był jubileusz, nie pamiętam po Właściwie 1 listopada nie Posiądź i zrelaksuj się Tak. Mm. Mamy dzisiaj mniej tematów niż zazwyczaj Ale i tak będziemy mówić normalne... tyle samo czasu Tak, postaramy się przynajmniej Dobra, to, to jeśli jesteśmy już na etapie relaksu to mogę zacząć E, chyba tak Nie A... nie Według rozpiski ja zacznę <zyski> No tak to bardzo ważne Trzymajmy się planu Nie no dobra Możesz no zacząć dobra. dobra to zaczynamy e, Co do relaksu właśnie M, Żeby się zrelaksować jak to mam w zwyczaju Łażę sobie często w bi bibliotekach I patrzę czy są jakieś ciekawe komiksiki Do autobusu czy, czy na przerwę na uczelni i w taki oto sposób trafiłem na Trzycienie autorstwa Cyrilla Pedrozy. Czy to nazwisko wam coś mówi, panowie? Nie. Średnio? Mi też nic nie mówiło. Jak zacząłem przeglądać komiks, to zaś... Miałem już pewne domysły, które się okazały, kurde prawdziwe, więc poczułem się bardzo z tym miło. Jest to były animator Disneya. Tak, właśnie, już jakby kojarzyłem no. Dzw dzwonnika też, na przykład. dzwonnika no, i Herkulesa robił też o, pracował tak, przy Herkulesie okay. i jest to bardzo w komiksie zauważalne mm -hmm. ten cały komiks wygląda trochę jak no tutaj nie znam fachowego nazewnictwa scenorys jest coś mm -hmm. takiego ehm, schemat tego jak wyglądają sceny o to ci chodzi? tak tak to, to miało jakieś nazwę, ale chyba angielską to, to, to jest coś, co tam nieraz na tych DVD-kach właśnie załączali mm -hmm. jako te, te dodatki, nie? jak to wygląda właśnie takie proces stworzenia. I to wygląda bardzo podobnie, e, co mam na myśli Wszystkie postacie, które tu występują mają bardzo e, szczegółową mimikę, tak? Mm -hmm. Jest dobrze oddana co bardzo kontrastuje nieraz z tłami, których nieraz albo w ogóle nie ma, albo są po prostu pominięte eee, Uproszczone totalnie, chyba że to jest wiem, jakiś statek nocą, gdzie, gdzie ten klimat ma dojść, ten rwący się żagiel eee, Postacie też wokół, w zasadzie z jednej strony mamy tego głównego bohatera, który tutaj w, w, i ma bardzo przesadzoną w zasadzie, właśnie jakąś emocję na twarzy, a obok jest postać, która praktycznie tej twarzy nie ma. Ale czyta się to bardzo fajnie. Jest mhm. to, Powiedziałbym, właśnie, trzy cienie. O czym to jest? Yy, opowiada to o rodzinie, mhm. takiej typowej, mieszkającej sobie jak to w gdzieś w lesie o ojciec, matka i syn, którzy tak się z dnia na dzień, aż pewnego. Razu w pobliżu ich domu pojawiają się właśnie trzy postacie, które nie wiadomo w zasadzie o co im chodzi, stoją cicho, gdy ojciec domu próbuje ich przegonić, to znikają i pojawiają się następnego dnia. Wizyta, jak, jak to bywa w, takim, w takiej przygodzie u jakiejś staruchy czy wiedzącej, sugeruje rodzicom, że, że chyba te istoty przybyły po ich syna i tu rozpoczyna się w sumie cała historia mówiąca o podróży tego ojca z, ze swoim synem o próbie właśnie jakiegoś takiego zaprzeczenia zaprzeczenia przeznaczeniu z klimatów z czym się to kojarzy trochę, trochę może źle powiem, ponieważ nie oglądałem a, ale dużo słyszałem o tym filmie kurczę, o tym, meks, o tych Jezu, święcie zmarłych animacja. Koko? Koko. o właśnie. To, to, to trochę klimat tutaj właśnie mi się kojarzy z tego, co słyszałem o, o Koko, to właśnie jest bardzo podobny, nie? jeśli chodzi o to podejście właśnie do, do tematyki śmierci. Mhm. Wiesz, są jakieś właśnie znowu słowa. Dzisiaj strasznie gubię słowa. Jakieś zobrazowanie śmierci na różne sposoby. Są takie wątki znane z wielu. Ten... Na przykład, bardzo mi się to kojarzyło też z drogą Dukradą, jeśli chodzi o klimat, i, i trochę z Hontas, jeśli chodzi o te złe, złe charaktery. Mm -hmm. Także taka typowa disneyowska mieszanka. E, tylko podana tro dla trochę starszego czytelnika, bym powiedział. Mm -hmm. dziecku niekoniecznie bym to dał. Zresztą jest tu też pewnego rodzaju nagość, ale to też w zasadzie tylko jakby zaznaczona a w żaden sposób nie eksponowana e, ma jakiś przekaz trochę, że tak powiem, doroślejszy co, co mogę więcej powiedzieć, całość jest oczywiście, no jako, że to są takie właśnie szkice, to czarno-biała, komiksu okej okay. no i w sumie poleciłbym, jakby ktoś to miał gdzieś na oku trzy cienie trzy cienie z tego, co wiem, autorstwa Pedrozy w Polsce jeszcze jest dostępna Portugalia i Złoty Wiek. Mm -hmm. Wydaje mi się, że, że, że, że właśnie już się przywrócił na tworzenie komiksów, bo gdzieś tak mniej więcej co, co rok, dwa jest jakaś nowa pozycja ogólnie dostępna. W świecie. Okej, okay. ale to brzmi w sumie całkiem ciekawie i zawsze to przedstawienie śmierci jest w jakiś sposób interesujące. Tak, no nie, nie chcę spoilować, nie? ale po prostu są to bardzo fajnie przeplecione przez tą podróż różne motywy, nie? Mm -hmm. Czyli właśnie tak jak zaznaczyłem, jest jakiś właśnie statek, jakaś e, też podróż przez arystokrację, bym powiedział. Mm -hmm. te, te różne wątki się łączą, pustelnictwo w pewien sposób. I, i, i zakończenie jest takie właśnie, kurczę, no... właśnie nie disneyowskie, nie? Nie, nie? nie do końca. Takie odważ... czy... odważniejsze. E, czy to jest długi komiks? Czy on ma jakieś części? albo coś w tym? Nie, nie. Tam... Jest jednotomowy i, i już ci mówię, ma 270 stron. Okej, okay, okej. Okay. Czyli hmm. takie... krótka historia, taka na raz. Znaczy krótka, no. Przypuszczam, że... Że jak mam do jakiś dojazd do domu z pół godziny, no to z jakieś tak, no, trzy kursy, nie? Mi się zajęło, hmm. że to przeczytać. Także, no, no tak. Hmm. Z, za, zwłaszcza, że to są właśnie takie dosyć, no tak jak mówię, proste sceny więc hmm. jeśli nie zagłębiasz się bardzo artystycznie w ten kadr właśnie próbujesz dostrzec y, jakiś szczegół, to, to, to czyta się szybko, nie? Jak masz no jakieś zacięcie, żeby zobaczyć właśnie, czy są tam jakieś easter eggi w tle zamieszczone czy, czy tego typu rzeczy, to, to dłużej hmm. Ale Bardzo fajnie ma postacie ten charaktery postaci są, kurczę... No takie... właśnie, może opiszesz tak w kilku słowach, kto jest głównym bohaterem historii? Głównym bohaterem jest prawdopodobnie ojciec. Czyli właśnie pró próba jakby tego, że on jest głową rodziny i próbuje coś zrobić z tą sytuacją. Pokazane mhm. właśnie uczucie zarówno do matki, która musiała zostać, bo, bo to byłaby dla niej za ciężka podróż, i, i przywiązanie właśnie do syna, do rodziny i na co potrafi się ten ojciec zdobyć, żeby tylko wspomóc w zasadzie swoją rodzinę. Spotyka oczywiście takie typowe postacie w stylu, no ze szereka ten ten kurdupel jak się nazywał, mhm. nie farko, tylko ten później. rumpelstinski, rumpelstinski, no właśnie, czyli taki, która, która zerznie z ciebie wszystko, tak? Mhm dla siebie. Są postacie, które się okazują w zasadzie mimo z, z swojej pozycji bardzo miłe dla głównych bohaterów. Mm -hmm. Jest bardzo fajny motyw też starszego małżeństwa, które to się też, też pojawia na stronach. E I co tu więcej powiedzieć? Ja og właśnie oglądam sobie jakieś przykładowe strony. Jest to takie dość hmm, stylizowane bym powiedział? Coś się to jest? Tak, nie, e... W ogóle nie w, w okolicach realizmu, bardziej takie. Nie, nie, to jest taka właśnie. Wios... Kurczę, jak patrzę na głównego patera, to sobie, znaczy tego ojca, to sobie w... przypominam tego złego z Pocahontas nie? Aha. Konkwistador. A... Trochę, w sumie tak. Taki typowo napakowany ten. Jeszcze mi się kojarzy, ale to chyba nie było. Że, że, że, że, że, tak powiem, znana animacja hiszpańska, kurczę, jak ona się nazywa? Jakimś też bohaterze kastylijskim, nie? I też mhm. właśnie takie typowo napakowane postacie, nie? Ale to ten, w Drodze do Eldorado, nie? Też ci wszyscy źli Konkwistadorzy byli tak samo przedstawiani. Konkwistadorzy? Mm, no w sumie, w sumie tak, tak. To, się, to jest chyba właśnie przez to, że oni mieli te takie pleże, to jest bardzo częsty po prostu wiesz, obraz tego, nie, że, że mogłaś ich karykaturalnie robić, ponieważ tak, tak wyglądały ich y, ta, pancerze, ubranie. nie mundury, ubranie. Tak, tak. Być może? Tak, że właśnie też jest tutaj, powiedziałbym teraz właśnie, jak się nad tym zastanawiam, nie, to właśnie, że im bardziej ta osoba jest ważna w świecie, nie, tym jest większa właśnie. Mhm. Także, także mówię, moim zdaniem bardzo fajnie. Jak wam w ręce, to polecam sobie przejrzeć, przeczytać, nie? No jasne. E, dobra, to jak pogadaliśmy sobie już trochę o duchach i nadprzyrodzonych rzeczach, to przejdźmy do czystej nauki. E, trafiła do mnie ostatnio taka książka, że znaczy, trafiła, of course, wiem mm. ją po prostu, e, którą stworzył Randall Munroe. Randall Munroe to jest twórca takiego... Komiksu internetowego, I guess można to tak nazwać, który nazywa się XKCD. I Aha. jest bardzo znany, rysuje stickmeny e, i Czy... mówi o bardzo mądrych rzeczach. Czytałem od, od niego będę... What mówi... If. Aha, tak. To jest jego mi się, że... Przepraszam, że ci przerwę, no. że ten sam opis może zastosować do demo. Mm, tak, to tylko demo pisze mądre rzeczy w inny sposób, nie? No, no dokładnie. W każdym razie, ten gość pracował kiedyś dla NASA, ogólnie ma łeb jak sklep i Nie, tru, trudno, trudno go w czymś zagiąć prawdopodobnie. Napisał więcej książek, to jest jego ostatnia książka i to, ta książka nazywa się, przynajmniej po angielsku, How to? Absurd scientific advice for common real world problems, czyli jak? Jak to zrobić? Absurdalne naukowe rady? Dla e, prawdziwych, e, dla problemów e, takiego prawdziwego świata. Bo myślę, um, że nie ma polskiej wersji. E, wiesz, co, chyba tej, e, tej konkretnie e, książki nie, natomiast jego poprzednich książek są polskie wersje. E, jest powiem. tylko what if, jeżeli. E, nie, I jest tłumacz, tłumacz rzeczy. E, tak, właśnie. Tłumacz rzeczy, czyli Thing Explainer. Um, ale w sumie to jeszcze świeżutka książka, nie? Tak, tak. Ona jest taka z, z końcówki tego roku, czyli no nie, nie jakaś bardzo stara. W każdym razie ta książka ma, zaraz wam powiem dokładnie ile rozdziałów. Nie, z przodu będzie. Kartkuję ją po prostu. Ona ma 16... Nie. O Jezu. 28 rozdziałów, w których każdy omawia jedno zagadnienie takie naukowe, w stylu chciałbym wykopać dół, chciałbym napędzić, jakby power your house, nie wiem jak to powiedzieć po polsku zasilić swoje o zasilić swoje mieszkanie chciałbym no nie wiem wylosujmy coś jak wyprowadzić psa jak przekroczyć rzekę jak się poruszać i tak dalej i tak dalej on ma też swoje takie jakby mini roz... podrozdziały, można by powiedzieć, czyli na przykład rozdział, jak wylądować jak wylądować tym samolotem awaryjnie, gdzie. Dobra, może tak. To jest oczywiście zupełnie absurdalne w tym sensie, że. To są problemy w stylu potrzebuję basenu na moją imprezę z basenem. Jak powinienem to zrobić? No, możesz kopać łopatą, ale praca, praca wykonywana łopatą jest warta tyle i tyle, więc żeby wykonać basen odpowiedniej wielkości, gdzie średni basen to jest tyle, potrzebowałbyś tyle roboczogodzin lub wynająć robotników za tyle pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Albo mógłbyś spróbować, nie wiem, wysadzić dziurę Albo mógłbyś spróbować różniowego odsania ziemi, którego używa się do prac na, w tych, przy wydobywaniu z i tak dalej, i tak dalej. Potem jest na przykład, jak napełnić basen wodą. No, mógłbyś, nie wiem, przekopać dziurę do morza, żeby morze wypełniło basen. Mógłbyś zamówić wodę butelkowaną w Fiji. Ile by to kosztowało? Jak najłatwiej otwierać butelki z wodą? które już ci dostarczyli, zakładając, że masz takie pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Trafiłem też... Bo oczywiście nie brzmi to ciekawie. Jak to nie brzmi ciekawie? W sensie, w sensie to brzmi jak taki, wiesz, jednorazowy żart, który, o ile na przykład w jego pierwszej książce, którą czytałem, czyli What If? Mm -hmm. Co jeśli? Miał dużo sensu. No. no bo jednak te pytania były tak, wiesz, odpowiadał na pytania internautów w mhm. sposób mądry, ale z odrobiną takiego, takiej ironii, nie? Tutaj z tego, co ty opowiadasz, no. to, to jest po prostu taki... Przypomina trochę te komiksy, wiesz, profit. A, nie, nie, Ukropę. nie. Właśnie to jakby m, nie jest takie, ponieważ na przykład y, masz ten y, kawałek, gdzie potrzebujesz wody do basenu, no nie? I y, y, y, on tak jakby... Tłumaczy różne źródła tej wody. Że właśnie, że się ją zamówić z internetu w formie butelkowanej. Jak już zamówiłeś z internetu, to jak te butelki efektywnie otworzyć. Można pozyskać wodę z basenu kogoś, kto jest wyżej, robiąc coś takiego. Można by palić ten, jak się mówi po polsku, hydrogen. To jest... Zapomniałem słowa. To jest ten pierwiastek, azot. Azot? Nie, wodór, wodór, można wody. by palić odór, wodór, można by pozyskiwać wodę z pary wodnej, która jest w powietrzu i potrzebowałbyś tam słupa takiej wielkości powietrza nad twoim basenem, żeby pozyskać taką ilość wody, mógłbyś pozyskać tą wodę z morza i na przykład podaję tutaj przykład o tym, że właśnie był, była kopalnia zdaje się w... Zaraz, zaraz, znajdę to może. Była kopalnia, która była bardzo blisko morza i jakby część kopalni była odgrodzona taką grodzią od morza, która po opuszczeniu kopalni została zaniedbana i tą kopalnię bardzo widowiskowo zalało. I on podaje taki przykład, że trzeba niestety z tym dość mocno uważać. No, ogólnie jest trochę jakby tej treści i to nie jest taki zupełnie żart, w sensie jakby, of course jest to żart, nie powinno się robić takich rzeczy, ale jest to na tyle fajnie i ciekawie powiedziane, że wydaje mi się, że to dość sensowne. Jest też rozdział o tym, jak wylądować awaryjnie samolotem, gdzie jest kilka różnych, oczywiście, absurdalnych sytuacji, których pyta gościa, który zna się na, który latał tam który jakby pracował w NASA, latał ilomaś tam, ilomaś tam różnymi aircraftami, czy nie wiem jak powiedzieć, pojazdami powietrznymi mm -hmm. i tłumaczy jak prawdopodobnie by to zadziałało, co najlepiej zrobić i tak dalej, i tak dalej, w stylu jak... Jak wylądować na skoczni narciarskiej samolotem? Jak wylądować z samolotem pasażerskim na tym takim taki platformie tej takiej ruchomej z, na odrzutowce? Mhm. Jak wylądować na właśnie tej takiej platformie tylko, że wrogiej? Jak wylądować na pociągu na łodzi podwodnej? I tak dalej, i tak dalej. To no ja bym to nazwał taka tego. literatura kibalkowa w sumie, nie? Znaczy, tak, możesz to czytać w krótkich, jakby rozdziałami, nie ma tam żadnej ciągłości. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo ciekawe, jest bardzo dowcipnie napisane też, ponieważ w, w którymś rozdziale jest adnotacja do tego, że gdyby ten jest podany jakiś, jakaś taka. Hmm, nie chcę powiedzieć, że bzdura, ale jakaś taka bardzo abstrakcyjna rzecz mhm. e, i ona ma zrobiony przypis, że gdyby ktoś zupełnie przypadkiem, obca cywilizacja czy jakaś przyszła cywilizacja odkryła tę kartkę, to, e, to, to nie jest prawda, ale i tutaj jest inna, dużo bardziej zmyślona, e, fikcyjna, taka jakby e, dziwaczna rzecz, ale to jest zupełnie prawda, mam nadzieję, że ta strona e, świetnie Wam posłuży jako e, kamień z Rosety i tak dalej. Wow. Moim, moim zdaniem książka jest bardzo ciekawa i po prostu warto chociażby ten, te dwa rozdziały jakieś, które mogą się wydać ciekawe, przeczytać, bo jest po prostu ciekawa. No, e, ma, mam nadzieję, że mniej więcej robiło to sens, co mówiłem. A i nie jest droga. Można ją tam w, z przesyłką, z... UK, ja chyba 40 zł za nią zapłaciłem. Ja tutaj za, widzę, że najtaniej, póki udało mi się znaleźć, jest 60 z hakiem plus 67 zł. mnie o tyle, że, że postaram się sięgnąć po jego poprzedniej książki i zobaczę, jak mi to Polecam podoba. Polecam na pewno what if, tłumaczę rzeczy, nie, nie czytałem. Poza tym tłumacz e, rzeczy jest bardziej komiksem niż książką. Bo tłumacz rzeczy jako idea jest fajny, bo tłumacz rzeczy, czyli po angielsku Thing explainer, to jest tłumaczenie skomplikowanych rzeczy za pomocą tylko i wyłącznie 300 najbardziej popularnych słów w języku angielskim. A. Czyli y, tam jakaś rakieta nazywa się upgoer 5, ponieważ iść w górę i pięć to jest jedyne, co, czego mógł użyć. I na przykład tutaj Tutaj siedzą kosmiczni ludzie. No nie? Czyli astronauci. To Kurczę, są... ale w, w takim wypadku boję się trochę o tłumaczenie. Nie? Tak, właśnie dlatego też miałem trochę wątpliwości z polską wersją. To brzmi jak bardzo duży wysiłek, żeby um, dobrze to przetłumaczyć. Tak. No. No ale jeśli mówicie, że what if polecacie, to w sumie to samo wydawnictwo też to, to tak. rzeczy. E, aczkolwiek na stronie e, xkcd możesz sobie mm -hmm. kliknąć zakładkę what if i tam jest chyba 140 tego typu artykułów napisanych przez autora. Właśnie o, ty, e, tylko po angielsku. E, tak. Oh shit. Yeah, no, I to jest e, przykładowy. E, jaki jest e, najdalej podróżujący, z, z, wykonany ręką człowieka obiekt, no nie? I tam podaję kilka przykładów z różnymi u, układami odniesień, w stylu, że największy dystans od Ziemi to będzie, nie wiem, tam sonda Voyager 1, mhm. że jakieś tam um, koła zamachowe w tych, w turbinach w NASA mogą, jeśli chodzi o, tak, o ilość obrotów, czyli tak jakby dystans, które, które one nabiłyby, gdyby podróżowały po ziemi. I jakby po prostu analizuje to w kilka różnych sposobów. Albo chyba pierwszy, pierwszy what if, to jest co by było, gdyby rzucić piłką do baseballa z, z 99% prędkości światła, czy coś takiego. O. Kurde. tak który ma e, cudowną konkluzję swoją drogą, ten pierwszy what if, bo tam on analizuje tak jakby milisekunda po milisekundzie co by się działo z tą piłką, z przestrzeniem dookoła, z pałkarzem, z tym kto ją rzucił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kończy się wielkim e, wybuchem i mówi, że według definicji e, Major League Baseball Rule 6.08b e, w, te, w tej sytuacji można by mówić o tym, że piłka uderzyła w tego. pałkarza. W pałkarza, tak. I mógł, on mógłby zająć pierwszą bazę. Kosmiczną. Tylko tak. trzeba jeszcze ogarnąć, jakie są zasady baseballu. Czyli gry, która po prostu. W... Kiedyś pamiętałem zasady do baseballa. Grałem dwa razy w baseball swoją drogą. Jest bardzo przyjemny. Bo w Polanta. Nie, właśnie, że w baseball, bo y, baseball jest dość popularną grą w Japonii i zupełnym przypadkiem byłem na obozie, gdzie było pełno Japończyków i w baseball. No. no. <laughs> Takie tam. Studia. Nie wiem, czy jest jakaś liga w Polsce czy nie. No, tak. Ale chyba nie ma. Wiem, że na pewno jest liga futbolu amerykańskiego, więc przypuszczam, że baseballu jest... też. Nawet w Warszawie jest drużyna futbolu amerykańskiego. Chyba się Warsaw Eagles nazywa. Kiedyś mój no, znajomy w niej był. Ona są dwie. Tak. Nie to, co w stolicy. No dobra. D Dzięki no. wielkie za polecajkę. To jak już jesteśmy przy e, rzeczach naukowych, a zahaczyliśmy też trochę o fantastykę, mhm. to czas na mój temat, a mianowicie mm, Zacznę tak. Kojarzycie Adventure Time, prawda? Mm -hmm. Tak. Wiecie, przygody yy... Fina człowieka i Jaka psa. Yy, tak, pies Jacek. Kojarzy. Tak, psa Jacka, którzy są w fantastycznym świecie, w, w bardzo fantaznym świecie przyszłości. I myślę, że też oboje kojarzycie Ricka i Mortiego. Tak, nawet tak. nowy sezon się zaczął. Tak, no to wyobraźcie sobie merch tych dwóch rzeczy. Mhm. Tworzony przez twórców Adventure Time. Mhm. Czyli przed wami Bravest Warriors. Bravest Warriors jest serialem dostępnym na YouTubie, krótkometrażowym. Każdy Aha. odcinek trwa około 6 minut przynajmniej w mhm. dwóch pierwszych sezonach. Później relatywnie czas był wydłużany. E, to jest, to jest jeden moment tylko? Wygląda bardzo jak Adventure Time. Tak, tak. bardzo, bardzo. Jest e, kręcony tą samą kreską co Adventure Time. Mhm. E, akcja dzieje się w przyszłości, gdzie czwórka, poznajemy czwórkę głównych bohaterów, którzy są e, Heroes for Hire. Mhm. Bohaterami do wynajęcia. Czyli po no prostu, prostu robią rzeczy gigantyczne, ratują galaktykę przed zniszczeniem, nie wiem, walcząc Ale z armią. Co za jedyne 19,99. Otóż to. Każdy z bohaterów jest, ma jak gdyby inne spirit animal, mhm. duchowe zwierzę. Duchowe zwierzę głównego bohatera to jest pszczółka. Mhm. Oczywiście jest tam dziewczyna mająca kota, jest luzak ziom mający psa mhm. i jest ten mądry, mądry i duży, który ma sokoła bodajże, czy tam, jakiegoś, jakiegoś ptaka dzikiego. To gołąb. No i tak jak mówiłem, jest to przygoda w kosmosie, więc zahacza bardzo mocno od tematy poruszane m.in. w Riku i Mortim mm -hmm. na swój absurdalny i oczywiście yy, tylko niepodrabialny humor, który można było zobaczyć w porze na przygodę. Mm -hmm. Oczywiście odcinki yy, na pierwszy rzut oka nie są w ogóle ze sobą powiązane. Są po prostu wie, wypocinami ludzi na kwasie. Mm -hmm. Aczkolwiek y, cały sezony zazwyczaj mają jakiś tam motyw przewodni, który się pojawia czy to w, w rozmowach między bohaterami, czy w jakichś tam zakończeniach odcinków i tak dalej. O tyle jest to ciekawe, że tak jak już wspomniałem, każdy odcinek to jest około 6 minut, więc można to nawet obejrzeć w pracy, w przerwie na kawę, odmurzyć się trochę, odpocząć i po prostu wrócić do, wrócić do swoich obowiązków. Wiadomo, z czasem, z czasem zaczyna się robić coraz dziwniej, coraz więcej bohaterów się pojawia, coraz więcej odwołań do poprzednich odcinków, a z tego co wiem, najnowszy, czyli czwarty mm. sezon, jest już robiony na wyłączność dla Prima. A, dla Amazona. Dla mm -hmm. Amazona. Więc się przyjęło. Hmm. Czy mówisz trzy sezony i, i każda... A kwestia... ty wiesz co... Oficjalny, na oficjalnym kanale YouTube są trzy mhm. sezony i pierwszy odcinek czwartego, jeżeli dobrze pamiętam. Aczkolwiek, no, no, tak. y, szukając głębiej, nie można nie znaleźć nie, tak? pozostałe odcinki czwartego sezonu. Ok. W odmętach internetu. Oczywiście. Um, ogólnie no Bardzo fajne jest to, że Oficjalny kanał na YouTubie Bravest Warriors Wrzuca Marathon of Web Season Gdzie masz wszystkie odcinki skompilowane I wszystkie trzy sezony mają Łącznie 3 godziny Z hakiem Jezu. Trzy i pół godziny to jest, to jest obejrzenie po prostu wszystkich odcinków I, Ile ludzkość potrzebowała Żeby na to wpaść nie? To. Ja byłem bardzo zaskoczony Ponieważ y, ten serial Zaczął Swoją emisję w 2015 roku. A, 4 lata temu. No soj dawno. No. A przynajmniej taki tak jest y, pilot ustawiony, nie? Czyli on był robiony równolegle z Adventure Time. Adventure Time skończyło się chyba ze 2 lata temu? Y, Adventure Time skończyło się w zeszłym, al, w tym roku, w marcu bodajże, albo w zeszłym roku. A, okej. Okay. 3 to września, 18. A, 18, czyli w zeszłym roku, czyli tak. musiało być robione równolegle. Tak, tak, chociaż na oficjalnym kanale, z tego co widzę, Bravest Warriors, pierwszy odcinek został rzucony 7 września 2018, czyli już w momencie, w którym Adventure Time było skończone. Aczkolwiek Film Web czy IMDb mówił o roku 2015. Mhm. Już, to, już to sprawdzam, bo nie chcę podawać błędnych informacji. Możliwe, że chodziło tam jakieś prawa do. IMDB mówi, że w ogóle pierwszy odcinek został wyemitowany w 2012 tak więc prawdopodobnie razem powstało to razem z Adventure Time pewnie piloty zostały, powstały dwa piloty na zamówienie, a, a ruszyło to potem jak, jak mieli trochę więcej czasu na przykład w przerwie między sezonami w przerwach na kawę to robili, żeś w tym przerwy na kawę Właściwie nie wiem, czy chcecie, żebym coś jeszcze o tym opowiedział, bo temat jest na tyle szybki, że każdy z was może zrobić bardzo, bardzo szybki reset, czy, czy ten, te żarty wam odpowiadają, czy, czy ten humor no tak, wam odpowiada. Chcę obejrzeć dwa odcinki, poświęcić 10 minut. Otóż to. Spoko, no tak. Ja myślę, że z chęcią sobie obczaję. Ja w też, prawdopodobnie się. Wiód. YouTube. Ach, kocham cię, operopii ze mną. A powiedz mi, bo to jest takie. Bo mówisz trochę Rick and Morty, trochę Adventure Time. I to jest taki serial, przy którym trzeba myśleć, czy można go mnie jeździć w wizule, na przykład oglądać. Eee, w sensie, oglądasz go, jest takie mm -hmm. What the fuck. Mm -hmm. Masz takie, co tam się w ogóle dzieje, i, i możesz. Musisz niestety trochę uwagi w to poświęcić, ponieważ stracisz część żartów, nie? Mhm. Czyli tak na przykład, do autobusu. Mhm. Moim ulubionym odcinkiem z pierwszego sezonu jest odcinek czwarty Memory Dong. To jest odcinek, który bardzo mocno chyba pokazuje, yy, czym ten serial tak naprawdę jest. Okay. Okay. ok. Również dzięki za. No, myślę, że już sobie tam za zarzuciłem na YouTube, więc obczajem. Mm Okej, -hmm. mm. Ok, e Widzę, że masz dwie rzeczy jeszcze. Czy chcesz mówić o obu? A powiedz mi o czym bardziej byś chciał posłuchać. A potem e zobaczymy o Door Kickers. Door Kickers, jak najbardziej. Tak. Door Kickers, Action Squad, jest to gierka. Mm -hmm. Jak to u mnie bywa, jeśli nie zaznaczam inaczej, pewnie jest w pixelarcie. I tak dokładnie jest. Czy, czy graliście, kojarzycie może Broforce? taką gierkę? Tak, Broforce jest bardzo bardzo fajną i bardzo lubianą przeze mnie gierką. To jest. Czekaj, to jest ta gra, w której y, gracz wciela się w bohaterów w kina akcji lat 80. prawda? tak, tak, tak dokładnie tak, bro. i ratujesz ludzi najpierw z tego z Wietnamu, Wietnamu potem skończ tam potem skończ tam, no generalnie lecisz przez wszystkie schematy kina akcji, jakie tylko się da i masz wszystkie postacie z kina akcji, tylko mają bro w nazwie, tak? Tak, Mr. W... Underbro tak <laughs> um... i tak dalej i tak, braid. Jest tak, tak, tak. tak. pełnych e, no, no, to powiem tak, jeśli, jeśli lubicie Broforce jak słyszę, to, to kurczę, mm -hmm. polecam sięgnąć też po Dor Kickers Action Squad. To od razu mówię, ten dodatek Action Squad jest bardzo ważny, bo sama mm -hmm. Dor Kickers tych samych autorów wygląda zupełnie inaczej. Mm -hmm. Chociaż może opiera się na podobnej konwencji. W Dor Kickers wcielamy się, jak to też nazwa wskazuje, w agentów słotu, powiedzmy. Gdzie musicie wbić do domu, mieszkania i Tam. albo odbić za, zakładnik, albo rozbroić bombę, albo y, za jak się nazywa, zakuć tego złoli. Złoli hmm. dokładnie, jakiegoś ich głównego bossa. Mm -hmm. resztę, resztę oczywiście możecie zabić. Nie? No jasne. to samo. E, jest to bardzo fajna gra, e, ponieważ ma bardzo prostą mechanikę, i to jest taki super odmóżdżacz Mm -hmm. Jak to wygląda? Zaczynając wybieracie sobie którą postacią chcecie grać bodajże 6-7 do wyboru, czy jest gościu starczą, jest agentka federalna jest yy, to jest oznaczony były żołnierz chyba gościu, który po prostu miał gdzieś sprzęt jeszcze w domu yy, był jakiś taki snajper, który tam stara się poruszać cicho i tak dalej i zwykły żołnierz, możliwe że jakoś pominąłem, bo w sumie ja, długo jeszcze w to nie grałem jeszcze mm -hmm. mi się nie zdążyło znudzić. Mhm. każda właśnie z tych postaci ma jakieś e, plusy i minusy na przykład bardzo fajnie mi się gra tarczownikiem ponieważ w sumie to jest postać powolna, dosyć głośna na przykład tam często są jakieś zamknięte drzwi no to o ile snajper tam gdzieś wytrychami próbuje wyważyć, no to, to gościu po prostu skopa je parę razy mhm. i, i wchodzi do środka co na jednych przeciwników jest tak najbardziej plusem, zwłaszcza na tych co, co podchodzą bezmyślnie do drzwi i można ich potem łatwo zestrzelić? Ale no są też tacy z wyrole, którzy jak mają zakładnika w tym samym pomieszczeniu, to słysząc walenie do drzwi, po prostu biorą tego zakładnika na muszkę, tak, mhm. i grożą ci, że go zestrzelą. E, gra jest o tyle fajna, że można ją speedrunować i wtedy jest ciężko, mhm. a można ją po prostu sobie tak pyknąć raz, drugi raz, ponieważ nawet jeśli nam misja nie wejdzie, nie uda nam się, to i tak dostajemy mhm. doświadczenie. Za doświadczenie możemy kupić umiejętności albo dla całej naszej drużyny Są, że tak powiem, pięć linii rozwoju Dwie są dla wszystkich jakby postaci w grze mhm. Czyli niezależnie, którą postacią nie wykupimy, to wszyscy mają do nich dostęp I trzy bezpośrednio dla tej postaci Na no, przykład właśnie ma jakieś tam perki związane z tarczą, z, jakieś tam związane z chyba granatami mhm. Też nimi często posługuje no i z jakąś żywotnością swoją. I zależnie właśnie od postaci są, są różne. Na agentka federalna, zamiast się bronić, ponieważ ma i słaby pancerz i trochę mało życia, no to ona się po prostu turla, nie. W mhm. Dark Soulsach. Także ty tylko turlasz się strzelasz parę razy, z się w miejsce, gdzie możesz sobie spokojnie przeładować i tak dalej. Gra jest tak, kurczę, jakby to jeszcze określić. Z właśnie tak, że grasz w zasadzie jedna mapa nie, wchodzi się pokój po pokoju, są różne przejścia, można wprowadzić wejść oknem, bo też nieraz do, do danych pomieszczeń są oczywiście parę ścieżek mhm. I, i zależnie, którą mi się grano, to są wygodniejsze, mniej lub bardziej wygodne e, na przykład człowiek starczą no często do niego nawiązuje e, skakać z drobiny, w odróżnieniu do innych postaci Aha. czyli łatwiej mu gdzieś wejść w, nawet przez drzwi, tak, niż gdzieś mhm. Z góry zejść, no bo, bo go zestrzelam. No tak. Przed, oprócz rozwoju postaci, rozwijamy też ekwipunek. To już jest bezpośrednio dla każdej. Przerwało cię chyba. Z jedną, postacią. Przerwało cię tak. chyba, musisz coś z internetem A. zrobić. Uu, mocno mnie przerywa, czy, czy, czy już jest. Tak, właściwie całe, całe twoje ostatnie zdanie poszło. Tak, ostatnie kosmos. zdanie tak ostro zerwało. No, no to mówcie mi, czy jest dobrze. Jak nie, to postaram się przyłączyć na komórkową sieć. Mhm, znaczy teraz już, jak mówisz, jest w porządku. Okej, okay, dobra, to, to jeszcze zobaczymy. Jakby coś znowu było nie tak, to dajcie znać. Mhm. Mhm. Mhm. E, oprócz rozwoju postaci rozwijamy też ekipunek. Mhm. Co też w zasadzie pozwala nam nagranie właśnie od nas, nie? E, możemy albo bardziej iść w pancerz, ale nas spowolnić. A albo z, z, po prostu szybsze ruchy, tak, czyli wskakiwać do pokoju, strzelić parę razy, wyskakiwać, przeładować. No takie typowe, e, Pixel artowe, doskocz, przy, przypieprz, odskocz. Mhm. E, fajną mechaniką jest jeszcze to, że za każde uwolnienie za zaś z wyrola albo wykonanie tam głównego celu, dostajemy też takie dodatkowe punkciki w czasie misji. Mhm. za które możemy wykupywać różne albo dodatkową tarczę i to mhm. tam kosztuje nas powiedzmy dwa takie punkty albo dodatkowe życie 5 punktów albo, znaczy dodatkowy no, jakby wytrzymałość powiedzmy jest mhm. pięć punktów, a dodatkowe życie po prostu że jak nas zestrzelą to możemy jeszcze raz zacząć bez restartowania misji 7 punktów mhm. czyli można sobie też pod siebie w zasadzie grać czy wolimy właśnie spokojniej sobie tutaj nabić punkty na prostszych postaciach i potem na przykład kazać snajperowi, co jest chyba najdroższą tej opcją zestrzelić hmm. trzy postaci z danego piętra hmm. tak, no czyli, to, czyli w zasadzie jeśli mamy postać, którą wiemy, że nam się nie uda na przykład tarczownik jest bardzo słaby na nożowników Aha. bo oni doskakują i po prostu się zadźgają w momencie, nie? bo oni ignorują no w sumie tarczę e, no to na przykład jak widzisz, że, że masz tylko ten pokój z tymi gośćmi no to, to wzywasz snajpera nie trzy strzały nie ma ich Mhm. nie wiem jak do końca z różnorodnością widziałem, że samych etapów jest bodajże 6. w każdym jest 12 misji mhm. jestem gdzieś w połowie drugiego etapu, no, grałem dosłownie tam 2-3 wieczory mhm. na, na zmianę ze Slay the Spire, ale o tym już mówiliśmy tak Widziałem, że są jakieś tam etapy, nie wiem czy nie ten, czy niestylizowane trochę na takie klimaty w stylu Hackermana co, co mnie bardzo intryguje, aczkolwiek jeszcze nie mam tylu gwiazd, żeby, żeby tam wejść mhm. I mhm. widziałem, że też jest opcja właśnie plansz użytkowników, nie? Także ale też się nie zagłębiałem w to, jak mhm. bardzo fajnie tam pomyślane Steam Workshop jakiś? Czy... Tak, Steam Workshop. A, no dobra, no to jest taki solidny support, co widzę. Widzę, że gra to jest na Switchu. O! Bardzo możliwe. Powiem tak, to, to jest greczka, która też spokojnie by na jakimś mocniejszym tablecie powinna zadziałać. Mm -hmm. po prostu Dlatego nie? jest na Switchu. Dlatego jest na Switchu. <laughs> tak. Switch to jest dosłownie tablet NVD plus kontroler. Chociaż na początku trochę zdziwiłem się ilością. Wydawało mi się, że to będzie tylko takie bieganie, skakanie, strzelanie, a mm -hmm. są tu jeszcze dodatkowe opcje w stylu właśnie te granaty, czy, czy właśnie wybieranie tych dodatkowych opcji w czasie misji. No ja. aha. Tak, także ta, na początku to jest tak, że przez pierwsze parę misji to się uczę prostu, A, to jeszcze do tego on klawisz, nie? I... Mm -hmm. Także moim zdaniem bardzo fajna giereczka. Nie wiem, ile, szczerze powiem, kosztuje, bo już gdzieś dawno ją zdobyłem. Mhm. Mm nie wiem jak teraz, ale jakby była gdzieś tak w granicach, no koło pięciu dyszek, to sądzę, że... że, że Bez bardzo... ceny kosztuje pięć tych właśnie siedzę na stronie. Aha, no to mo gogu. można się zastanowić. Mhm. No. Jest dostępna też na gogu za pięć dyszek. Mówię, zwłaszcza jeśli was, no, sama czołówka w zasadzie jak wchodzimy, no to jest taki typowy Broforce, nie? Mhm. Gdzie jakiś wybuch z tyłu i wchodzi te sześć postaci na pierwszy no, plan. Wiadomo. Aczkolwiek nie ma aż tyle heheszków w niej, nie? To trzeba przyznać, no jasne. bardziej to, że po prostu jest prosta w swoim założeniu, czyli po prostu mm -hmm. strzelamy do wszystkiego, co się rusza i to. I nawet to, że jak zastrzelimy zakładnika, to mamy takie bardziej, e kur... nie trzy gwiazdy, o ojezu, co ja zrobię? <grych> Bardzo szybkie misje takie, po mm -hmm. najdłuższa mi chyba zajęła około 10 minut, nie? brzmi bardzo fajnie, trochę mi się tak kojarzy z Final Station, taką gierką, która mi się całkiem podobała, aczkolwiek była bardzo prosta, ale no, wydaje się być fajna. Teraz też przeglądam to, o czym ty mówisz i tak, w sumie zakładam, że to bardzo podobne są tematy. Mhm. Tylko, Tylko Final to... Station nie było prawie żadnego rozwoju było takie bardzo liniowe, może tak to nazwę. No to powiedz, że też mi trochę brakuje ewentualnie jakiejś metafaba też, nie, mhm. właśnie te, chociażby tej głupoty z Broforce, nie, że, że tu masz Wietnam, tu masz tak. coś, nie, nie to masz po prostu e... etapy, nie. i. A jak już mówimy o Broforce, jaki był Twój ulubiony bro? Ulubiony bro? No. Chyba na podstawie e, Blade'a. A, okej. Okay. Mój urban był Brokitir miał, tak, on skakał wyżej i jako ten specjal miał takie dupnięcie o ziemię, co było całkiem niezłe. A, no, no, no, no, no, praktycznie. Ale nie, dla, dla, dla mnie nie. <grystanie> no spoko. Mm, Okej, okay. to y, skoro jesteśmy przy giereczkach, to chyba naszym ostatnim. Przechodzimy do nas... tematu numeru, tematu tak. odcinka. Tak, tak ponieważ. To, to sobie <śmiech> zostawimy w takim razie. <śmiech> Okej, okay. będzie, będzie na następny. Um, ma, wydarzyło się coś takiego. Wyszły chyba w piątek, czyli e, to był sz, 15 listopada? wyszła taka gra dość niszowa, nie? Pokemon Sword and Shield. I już... Mało znanego studia Game Freak. Tak, tak. Na taką mało znaną platformę jak Nintendo. Switch. Generalnie, jeszcze przed premierą ta gra już zaczynała mieć słaby PR, ze względu na to, że studio jakby przyznało się do tego, że nie będzie w niej wszystkich Pokémonów dostępnych tak jakby do zdobycia, w sensie e, wiadomo, że nie chodzi o to, żeby wszystkie dało się złapać, ale poprzednie gry z tej serii miały to, że w momencie skończenia fabuły gry dawało się przesłać na przykład z poprzedniej gry albo z jakiejś gry wydanej równolegle e, stworki po prostu z innych regionów, tak żeby skompletować cały Pokédex. W tej grze od, jakby Mam wrażenie, że od tego się właśnie zaczęło. Zapowiedzieli, że nie, nie będzie takiej możliwości, że Pokedex y, będzie ucięty. Y, okazało się, że nie będzie ucięty o trochę stworków w stylu, no nie wiem, 10%, tylko około połowę, więc to już, to już duży dym y, poszedł za, za samo to. Ym po tym e, okazało się, że oczywiście z częścią stworów wyleci część ataków dostępnych, e, co również się nie spodobało ludziom. E, jakby m, z tego, co pamiętam, to tłumaczenia studia Game Freak były takie, że jakby m, czy modele zabierają za dużo e, pracy, żeby je zrobić w takiej jakości, w jakiej one, oni by chcieli, że potrzebują animacje, że zajmują miejsce na TD itd. Co jakby dość niedługo okazało się, że modele są słabej jakości i ogólnie hakerom udało się jakoś dodać te Pokemony z, z plików z poprzedniej gry po prostu do nowej, więc prawdopodobnie Zaszło tam jakieś, jakieś inne problemy techniczne, a niekoniecznie takie czysto y, dotyczące pracy. Y, okazało się, że gra psuje kartę pamięci. To znaczy dosłownie włączenie funkcji autosave w grze powoduje, że karta pamięci, na której można mieć zainstalowane gry po prostu psuje się jej format plików, czyli tak trzeba ją sformatować na zero, żeby, ten, żeby odzyskać ją w formie funkcjonalnej. Znaczy tutaj też warto zauważyć, że ten problem występuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupienia gry cyfrowej. E, tak. I nie tyle sam format karty się zmienia, co po prostu usuwa savey trzymane na tej karcie. Yy, nie, nie, nie, bo savey chyba nie są trzymane na karcie. Niektóre w sensie, gry by było... na przykład takie jak Splatoon no. 2 mają trzymane dalej savey na karcie pamięci. Bo nie wiem, ja czytałem, że Switch generalnie trzyma savey w swojej własnej pamięci, ale to widocznie może był, że jakby... Dużo gier tak robi, ale nie wszystkie. Znaczy, ja spotkałem się z, właśnie z tym, że po prostu ona nie tyle niszczy całą kartę pamięci, co po prostu y, zapisuje savey w taki sposób, że wszystkie mm -hmm. poprzednie savey tracisz, nie? W sensie nadpisuje już. No tak, tak. Też, ona nie, nie psuje karty pamięci, że ona jest nie do użytku, tylko psuje z plikami. Mm -hmm. e, tak. Um, pojawiły się problemy, że e, jeśli wyskoczy nam Pokémon w jakimś dużym poziomie, co się zdarza, ponieważ w grze jest mechanika, gdzie to się dzieje, to nie możemy go złapać, ponieważ jakby ma za duży poziom dla nas, cokolwiek to znaczy. Um, jakby pojawiły się narzekania dotyczące historii, co troszeczkę mnie dziwi, bo jakby historia to nigdy nie była moc, mocna część Pokémonów ale ludzie mówią, że nawet pomimo tego, że to nigdy nie była mocna strona, to ta jest naprawdę słaba. Znaczy ja nie wiem, czego się ludzie też spodziewali, jak gdyby, no wiesz, no, mm -hmm. Ameryki, wiesz, koła na nowo nie wynaleźli, nie? To dalej masz historię, w której e... dostajesz startera za pomoc profesorowi, którego tak. napadł jakiś no. Z... randomowy pokémon niskiego levelu. Zdobądź i biegnij łapać pokémony dalej. Tak, zdobąd. zdobądź 8 odznak, wygraj ligę i właściwie zajmij się endgame'em. Tak, a właśnie, jakby powstało to, że nie, ta gra nie bardzo ma endgame w ogóle, tak jakby, czyli po skończeniu fabuły nie bardzo jest w niej co robić. Znaczy z tego e... co wiem tutaj właśnie przez taki endgame rozumie się też pojedynki PvN, na które bardzo był duży nacisk jeśli chodzi o development, Są też prowadzenie mm -hmm. tych takich olbrzymich Pokemonów, nie? Tych tak, Gigamantixów, tak, tak. giga czy jak to się tam nazywało, żeby mm -hmm. to po prostu urozmaicić pojedynki. PvP, albo tam PvE, tak zwane rajdy, w których po prostu tam do pięciu graczy po prostu walczy z dużym Pokemonem, nie? Tak, i mają szansę go złapać. Ja wiem, że poprzednie generacje w sumie dużo nie pokazywały, ale tak przeglądają. No. Boże, jakie te Pokemony są brzydkie. Tak, właśnie gra wygląda, pomimo że jest na Switchu, czyli no jakby może nie jest to jakaś wybitna konsola, jeśli chodzi o osiągi, ale potrafi taką Zeldę jakby utrzymać, to te Pokémony wyglądają bardzo też silne. nie jest tajemnicą, że była robiona na silniku DS-a, nie? Docelowo chyba tak, pierwsze tak, pogłoski 4. mówiły, że to będzie dalej, wiesz, gra na 3DS-a, tylko po prostu przypuszczam, że słupki pieniężne spowodowały, że... Tak, tak, e, jakby że... modeli też... E... Ale wiecie, już właśnie, pomijając to, jak to 4. wygląda w grze, ale po prostu właśnie model, rysunek tego... No, już no. nic nie pokazują te Pokemony. Znaczy bardzo mi się podoba ten Pokémon wodny, który tam z pierwszej formy, która mówi proszę przytul mnie, przechodzi do formy y, cwaniackiego ziomeczka, z którym nie chciałbyś robić internetu. A tak, y, designowo mi się te Pokemony bardzo podobają. W sensie uważam, że tak w perspektywie to tak od trzeciej, czwartej generacji nie było aż tak dużo naprawdę fajnych wyglądających na fajne Pokemonów. No przynajmniej no, nie właśnie, właśnie że... jakoś nic takiego nie wpadło, w oko, Tak? Powiedzieć. Nie, Zanim. ja właśnie patrzę i to powiedzmy, że startery to ten królik jest ok. Ale... Ten wodny też jest całkiem spoko I, i w sumie małpka z bębenkiem też jest zabawna. Tak, nie, one nie są, nie są złe. Czy ona ma bębenk później? Znaczy... Tak. Tak, małpka a, dostaje a... później no. dwie pałeczki, a w trzeciej ewolucji dostaje po prostu bęben. Tak. Ale ogólnie no na fuk? przykład jest ten. Znaczy, Pokemon, one bliżej... Jeszcze no. ci tutaj wejdę raz słowo, chociaż dla mnie te startery trochę bardziej wyglądają jak Digimony niż Pokémony. Biorąc mm -hmm. pod uwagę, wszystkie są humanoidalne. Tak. Powiem piszę czy... ewolucję tego ja to wychodzi tyle no. fejków, że to się w pale nie mieści. <laughs> Już nie wiem, który jest prawdziwy. E, co, czy u mnie nie słychać e, M? Czy coś się u mnie Nie, zepsuło? ja nic nie mówię A, teraz. okej, okay, dobra. dobra. Tu po prostu skończyłem myśl i, i przestałem tak. mówić. E, który to jest prawdziwy, kujwa? <laughs> no chyba nie ten Dobosz. Już nie wysyłam, jak wygląda ten, bo tego zielonego, tak? Tak, tak. Jest być, dużo, dużo, dużo Pokémonów. Na przykład jest Pokémon, który jest takim tym, e, e, e, wroną, i potem dostaje pancerz, tak jakby. Nie wiem, jest Pokémon, który jest owcą i jest absolutnie świetny. Tak, e, jest e, też Pokémon pies. Jest Pokémon, który w tym przypadku, który zostanie HM slavem, który, który jest wiewiórką. Mhm. Po, po, pokaż mi Pokémona Piesela. Po, po Pokémonie pieselnej powiem ci, co uważam o tym. Zaraz ci wyślę. Już rzucę. Proszę. Pokémon Pieseł. Gdzie się ma do. Growlite, Gdzie? Oraz jego ewolucja. A tak, ewolucja jeszcze. Nie. Ale moim zdaniem Pokémon owca wygrywa tak bardzo. Jest cudowny. Ubóstwiam. I jeszcze, of course, jak jest shiny, to jest czarną owcą. O. No. Aczkolwiek, i... aczkolwiek Pokémon, który jest smokiem, a jednocześnie jabłkiem mm -hmm. jest dla mnie troszkę... E, mi się podoba duch, który jest w czajniku. Tak, tak. I pociąż fajną... W... E... fajną stronkę? E, tak, już ci podrzucę e, po prostu stronę z nowymi Pokemonami. E, proszę. Jest naprawdę sporo... Dankę <laughs> <laughs> <laughs> wam obu. Spoko. Zobaczmy, zobaczmy. zobaczmy. O! Można złapać Shedinja, znaczy Ninkadę. Tak. E, a, i e, jakby wracając do tego, że pokemony wyglądają fajnie, to jakby sama gra wygląda super średnio. E, Cinematyki, czyli te takie jakby animacje z historią wyglądają super, super biednie, tak? Powiedziałbym, że jakością to takie Nintendo 64 aczkolwiek, albo GameCube. Aczkolwiek tutaj znowu trzeba wejść w obronę, że te filmiki, katstenki no. y, jakoś nigdy nie były jakiejś, no. zwyczaj to było po prostu pojawienie się jakiegoś kolesia tak, tak, i, i odejście, nie? I gdyby, ja no mówię tutaj... To, wtedy miałeś tylko w takiej umownej jeszcze postaci, że miałeś spritey, które chodzą po gridzie, no nie? I musiałeś wszystko i tak na gridzie jakby umiejscowić, a tutaj masz 3D postacie nadal stoją na gridzie, ale masz jakiś taki, wiesz, ładny kąt kamery, tylko że to nadal jest umowne i to powoduje, że znaczy, to wygląda tak źle. Osobiście uważam, że najlepszą historią Pokémonów było Pokémon Colossus na Gamecube. Mhm. To była chyba najlepiej napisana historia, ponieważ wcielałeś się w mm, członka mm, Team Rocket, mhm. który zdezerterował. I który jest ścigany przez y, całą organizację, na czele, mm -hmm. której stoi Giovanni. Mm -hmm. A on zdezerterował, kradnąc przyrząd pozwalający ci łapać cudze Pokemony. A, okej. Okay. Mi tak od strony historii bardzo podobało się Pokémon Ranger, to jest gra z DS a gdzie było się właśnie Pokémon Rangerem, czyli takim gościem, który e, tak jakby nie łapie Pokemonów na własność, tylko je tak jakby hmm, na chwilę przekabaca na swoją stronę, po to żeby je uratować, albo żeby, je, albo żeby pomóc komuś. Czyli to jest w stylu, że nie wiem, pali się dom, Pokémon Ranger łap, jakby przekabaca na chwilę Blastoisa, gasi pożar i mówi Blastoise, możesz robić swoje dalej, jesteś wolny. To była bardzo fajna Czyli historia, tak... bo po prostu było takie ratowanie Pokemonów in a way i... Czyli tak jak ciekawe. przez dłuższy okres czasu robił Ash Tak, coś w tym, coś tym guście, tym guście. E, jeszcze... Po co ma łapać tego Pokémona? Ja z nim porozmawiam w sprawie, że będzie tak, dobry, ale... a potem go wypuszczę To było dość podobne, ale było fajne, naprawdę podobało mi się w każdym razie, jeszcze całkiem niezłe były te Pokémon Mystery Dungeon, ale tam to były po prostu Pokémony bez trenerów, nie? Więc miałeś postaci, które są tylko ubrane w skórki Pokémon. A ja wam powiem, względem mm -hmm. tej ósmej generacji, że najbardziej mi się podobają chyba, może to nuta nostalgii, ale te Pokémony, które są wzorowane gdzieś tam na poprzedniej generacji. A, w sensie gal galeriańskie formy Pokémonów. Tak, ubie... na przykład. Czy, czy chociażby Moim rozwój to... Mr. Maimon. Bo chyba najlepszy pokémon jakiego wymyśli w tej generacji to jest Surfetch to Surferged, jest oczywiście. ewolucja Farfetch'ta jest tak cudowna po prostu yeah. Pokémon na którego tak. nie zasługuje tak ale jest po prostu świetny e, bo, no a bo, do, po nie, ta jeszcze... trochę jest taka jakby nie wiem no ktoś z My Little Pony faktycznie do w kieszeni. bo Mhm no nie wiem tego wyjaśnić być może, być może aczkolwiek nowych pokemonów warto zaznaczyć jest tylko 80 no właśnie mm -hmm. malutko ich jest. Tak, tak. I jakby przez ten okrojony Pokédex też to powoduje, że jest to dość średnie. Ale z Można, można złapać z Nizela. Jestem kupiony. Z Nizela, Lucario i Mimikyu I z z Nizel to jest ten? Skutka i... Katowic A nie, to jest ten. A jak się nazywa ten Weezing? Czy to jest po prostu forma? Galeriańska forma A, Weezinga. Tak, Mhm, ja Oczywiście, można złapać Lucario, można złapać Snizela, można złapać Shedinja i Mimikyu i już mam po prostu cały skład, no i ognisty starter. No, no. I mogę, mogę iść walczyć przeciwko wszechświatowi. Hm. E, tak, jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, e, na, w kredytach w Pokemonach, e, scenka nie jest na silniku, bo są tam, jest, są tam scenki z Pokemonami, nie jest na silniku tylko jest nagrana w pewnym momencie widać, jak komuś w nagranie wjechał kursor i nie zauważyli tego i wrzucili to do gry. <gry>, <gry> tak. Masz jakiś... Masz jakiś... E, zaraz wam wyślę filmik, gdzie to widać najlepiej, <gry> ale... ale mnie to po prostu tak rozbawiło zupełnie. E, o, tutaj jest. Um... Czekajcie. Powiedzam ci, że to jest takie eas easter egg do tego. Tak. Do sytuacji, kiedy tam ten ten mikrofon wchodził w... Po w tym momencie, co wam wysłałem, to on się pojawia. Tam koło bębna tego pokemona ziel y trawiastego, patrzcie. On się pojawia na chwilę, tak przejeżdża przez ekran. No. A z drugiej tak strony, jak kurde, jaki to fan musi być, żeby wyłapać to. Nie nie widzę. E, czekaj, mogę ci screena wrzucić, jak Dobra, coś tam widziałem. Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, że to jest kursor. Czy że jak nawet w, w, zrobisz, Stop po klatce, to widać, że no. to jest kursor. Dobra, no ale kto, kto robi wiesz, kredycy z nie? Jak gdyby... Nie, no tak, ale mimo wszystko yy, widać go, to ten filmik też nie jest najlepszej jakości nagraniem, więc to Właśnie też... Właśnie M, nie masz, masz lajta czy normalny? Yy, nie, ja mam normalnego Switch'a. Aha, aha, no to może zobaczyć. <laughs> tak. Switch Lite to jest dla mnie po prostu bezsensowna abominacja, bo okraja z jedynej rzeczy, która yy, ma w Switchu, wiesz, bycie jest, jest wyróżniająca się, nie? Czyli to, że możesz grać joykonami na x osób, nie? No to, to powiem ci, no Switch Lite jest jak ósma generacja A czy Switch Lite, możesz do niego podłączyć joykony, tylko że nie masz nawet tej nóżki, żeby go postawić. No, więc, A druga sprawa, no sens. możesz go też wpiąć w stację dokującą, bo będą e... ci wystawały dżikony. Ale w sensie on nie ma chyba tej części, która przekazuje obraz z a, to do nie Nawet nie wiem. tego do telewizora, więc możesz go wpiąć jako ładowarkę, ale nie mm -hmm. będziesz go mógł okay. użyć tak jak y, zwykłego switcha. Okej, okay, No i dziwi mnie, że w najnowszych pokémonach pojawi się tylko Charmander. A tak, to jest straszny bullshit, że jakby obcięli połowę Pokemonów i obcięli startery, czyli tą taką jakby klasykę klasyki wszystkich części, nie? No i Ej. co pan zrobisz? Nic pan nie No nic pan okay, zrobił. Okej, cofam co, to nie są fajne ponieważ nie ma Absola. Hmm. No cóż. E, gdzieś miałem graficzkę, gdzie były wszystkie, które ucięli, ale zaginęłam. E, Mojego ulubionego mieli, więc akurat... W każdym razie, jakby ktoś chciał, może kupić grę używaną Najlepiej w Kadridżu, żeby nie mieć problemów z kartą pamięci Ja Pe pewnie... pewnie nie... to spaczują. nie wiem czy yy, graliście w te Pokémony, jak były w erze na 3DS-a jeszcze? To Pokemony yy, yy, X Y na premiery miały ten problem, że jak się zasejwowało w jednym konkretnym mieście, to wypierdalało Save'a po prostu Tak, zupełnie i po prostu wypuścili łatkę, którą trzeba było ściągnąć. Ja na pewno, znaczy ja wracając jeszcze do tego, o czym mówiłem, mhm. dotyczącego małej ilości Pokemonów, ja przypuszczam, że wszystkie pozostałe pojawią się w późniejszym czasie w formie na przykład płatnego DLC. Mhm. Jak, jest. Jak Albo Pokemon Go. No. no ile W każdym razie, jeżeli będę miał możliwość kupienia używki Pokemonów, za rozsądną cenę. Na pewno w nie zagram, ponieważ y, jestem wielkim fanem y, Gameboyowych edycji no. i głównie Gameboyowych i po prostu y, Pokémon Crystal cały czas w moim serduszku. Mm. A w następnej kolejności dopiero Pokémon tam Ruby, Sapphire, Emerald. Mm -hmm. Wreszcie, przyznam szczerze, nowszych wersji nie grałem. Pozwoliłem sobie odświeżyć y, na DS-ie tylko Soul Silver. Mhm. Aczkolwiek nawet nie skończyłem, jestem gdzieś w połowie drugiej ligi. Ja przeszedłem wszystkie oprócz ostat... poprzedniej generacji, w sensie Sun and Moon i remakeu Ruby i Sapphire Oprócz tego z każdej generacji grałem co najmniej jedną część ją przeszedłem. A powiedzcie mi, koledzy znawcy, czy ta część bierze coś z tych najnowszych Pokémonów, W sensie Let's Go? Jakieś mechaniki zaczerpnęła? Czy, czy... E, z tego, chociażby to... to, że widzisz Pokémony w trawie. W sensie to nie jest tak, że biegasz po trawie, która tak. jest teksturą o. i pojawiać się randomowo Pokémon. Tylko widzisz Pokémona w trawie, wbiegasz, w niego jest walka. Aczkolwiek zawsze Albo też miał. masz szansę natrafienia na Encounter, który jest ukryty, nie? Tak, tak. Tam jest to chyba jest jakieś 20% tam... szansy, czy coś takiego. Mhm że w końcu A. możesz wybierać pokemony, z którymi chcesz walczyć. No i też no, to fajne. nowością, która jest w sumie mało potrzebna w tej części, ponieważ jaskinie są krótkie i, i jest ich mało. Mianowicie Escape Row przestał być przedmiotem, stał się przedmiotem funkcjonalnym. A, czyli tym key item, który się nie zróżył. Tak. Nie mhm. tak. w sumie rezygnują ze złośliwą Część. E, tak, już jakiś czas temu zrezygnowali z w formie przedmiotu do trzymania dla Pokemona. Xpshare to było to, że połowę doświadczenia z walki Pokémon, którego trzyma, dostaje. Nawet jeśli mnie nie uczestniczył. I teraz Xpshare to jest coś, co się włącza właśnie w przedmiotach kluczowych i rozdziela po prostu całe doświadczenie na całą drużynę. No to fajne. No już nie znaczy trzeba grindować. Nie wiem, jak w tej części jest z HM-ami. Mm -hmm. aczkolwiek w poprzedniej hm -y też zostały wyrugowane w Sun and Moon. E, Tak, to było zrobione jakoś tak w dziwny sposób, nie pamiętam, bo kiedyś pytałem a, to a, to on, Ono miał jakieś takie dziwne... W sensie musiałeś jednego Pokemona poświęcić, żeby nauczył się konkretnych nieusuwalnych ataków na przykład ścinanie drzewek, pływanie, niszczenie kamieni tak, tak, ale w nie. No. jeszcze były to takie jakieś śmieszne nazwy tych takich super ataków, nie? Dobrze kojarzę? Że jakieś a, Zimów? Zimovs. O, Zimovs. No to w aktu aktualnej wersji jest forma Gigantix, czy tam Gigant, tak, ale... coś tam jest z połączeniem Zimovu z Mega Evolucją. Tak, ale same Zimovy i Mega Megaewolucje nie ma ich, w sensie one były w ostatnich <śmiech> Taka... grach, od X i Y, a teraz je zredkonowali i jest tylko te... Ale kaman, połączenie z... Powiększeni Pokemona to digimon. Brzmi... No Digimon. Znaczy mega, mega ewolucje już brzmiały bardzo Digimonowo. Tak, no? to prawda, to prawda. Pewnie dlatego się z tego wycofali, bo. No nie wiem, one mimo wszystko były całkiem spoko. Tak, Właśnie też uważam, zrobić że zrobić na jednego Pokemona. Też uważam, że były bardzo fajne, wprowadzały taką troszkę świeżość, nie? W stosunku tak, I zawsze do... jeśli ktoś miał kilka Pokemonów, które mogłyby mega ewoluować, to mógł zdecydować się na różne. Więc to też było spoko. Mm -hmm. jakiś taki dodatkowy walor taktyczny w tym był a powiedzcie mi te Maksy, to na czym polegają to, to się włącza czy to jest po prostu ewolucja już na stałe czy... e, nie jest na stałe, jest na jest, walkę tak. i, jest na walkę i... to jest tak. nawet, nawet nie na walkę, tylko na bodajże trzy tury mm -hmm. Hmm. że po prostu możesz w pewnym momencie odpalić to i masz po prostu trzy tury, w których Pokémon ma wywalone w kosmos statystyki i dobrze widzę, że tych pokemonów to jest tyle co kot na No na 3, 4, 5 pewnie, 8? Pewnie tak jak w przypadku mega ewolucji będą po prostu dochodzić z patchami Tak, no, Aha, ale no. aktualnie owszem, 8 Pokémonów całe potrafi to zrobić W tym Pikachu i miał e, Tak, to jest to ciekawe w Pikachu pucham? jest po prostu z Pikachu A miał tak, jest long te... cutem. Tak właśnie, miał jest long cutem, to jest cudownie nawet nowe tylko to przypuszczam, że te właśnie te Gigantixy, czy jak to się tam nazywa zostały, Powstały bardziej pod serial niż pod Samą grę no. Słuch, Ale ten ostatni Pokemon to Ciastko to jest już, nie wiem Tak, on jest bardzo fajnie zrobiony i Przypuszczam, że e, nie, wokół nie, tego będzie się, zupełnie. Że wokół tego <laughs> Pewnie będzie się kręcił najbliższy film nowy o Pokemona Jezus Maria. A to jest legenda? On jest legenda, ten, ciastko Ten Pokémon, wiesz, że nie wiem? No Ale aczkolwiek nie, on może jest. być czymś w rodzaju Nie tyle legendy, co rzadkiego Pokémona, jak Lucario mm -hmm. Tak, był, to masz taki Lucario Który był pokazany jako legenda, a potem e, twórcy się rozmyślili W sensie najpierw twórcy mm -hmm. e, Filmu dostali informację, że on będzie legendą Zrobili legendarnego Pokémona, po czym mm -hmm się okazało, że jednak nie. Mogło tutaj być podobnie, dlatego że on wygląda no tak. Niby. Ale w sumie od początku były takie pokemony te pseudo-legendarne, nie? Jak Dragonite na przykład. Mhm. Mm Albo, e, OSU e, Ty Tyranitar? Chyba Tyranitar się nazywa z tak. trzeciej generacji. Taki co Ten wszyscy to grają w niego profesjonalnie, strasznie To no, i... Jest strasznie przegięty. Salamons, nie? A, Salamence też, no i e, na przykład, o Jezu, e, Beldum, Metagross, o, tak się nazywał. Mhm. Kurczę, jakby trzepiecie z rękawa. Grało się. No. Wiem, wiem, znaczy ja po prostu nie, zupełnie nie mam brak pamięci do nas, nie, ale no, jak w części, odpalam to. W tej części widzę, że jest, nazywa się e, Dragapult, ten Pokémon. Kwa taki, że tak nazwijmy to quasi-legendarny smog e, Przerwało cię coś? E, nie, nie A, Quasi legendarny Może u mnie Quasi legendarny smog mm -hmm. To tyle to powiedziałem Smoka ci przerwało Tak Okej okay. no, tak, no naj... Hmm. To już nie jest, to, to już nie są te same czasy No, w niektórych widać jakiś pomysł, ale wszystkie jakieś są takie. No i z tego co widzę, w najnowszych Pokemonach nie ma odpowiednika Mewtu czy Deoxysa. Mhm. Nie ma... No i nie ma małej legendy, bo zawsze na ostatnim Pokemonem był jakiś tam wróżka. Tutaj widzę. A tutaj. tak, ale mogą go dodać po prostu. Nie żyjemy w tych czasach, kiedy gry się po prostu update'uje. Mhm. Mogą to zawsze dokleić. Mhm. Dobrze, no z mojej strony to wszystko, czy, czy macie coś jeszcze do, do, do Ania w temacie Pokemonów, lub chyba jakimkolwiek nie. innym? Chyba nie, chyba nie Jestem no no na etapie to... przeglądania wszystkich Pokémonów, których wcześniej nie znałem <laughs> No to co, kończymy na dzisiaj? No tak A i owszem To no, jeszcze raz bardzo wam dziękuję za, za wysłuchanie i, i za wspólną rozmowę Widzimy hmm. się za miesiąc no coś koło Czyli co, Czyli trzeci y, wtorek miesiąca będzie tym nagrywalnym. Miał być drugi, ale... wtorek. Tak, ale, ale jest <śmiech> trzeci wtorek miesiąca, więc już tak zostawmy. Taki odcinek przedświąteczny będzie. Mhm. Oczywiście. No. no to bardzo wam dziękuję, Craig leci. Wy też lećcie, tak, a naszym słuchaczom y, Zalecam zostawienie łapki, subskrypcji, dzwoneczka Tak, jebni w dzwoneczku. Komentarze, tak No jebni, jebni w dzwona No, tak się mówi przecież na YouTubie, nie? Jebni w dzwona Zostaw łapy w górsko I tak dalej, do, do, Dobra, dobra, koniec Na razie, hej Dobra, hej, hej.